Kart historii. Prawda o Billy Majerze. Część pierwsza. Cudowne metale. Billy Majer znany jest głównie jako autor zdjęć, mających stanowić najlepszy dotąd dowód na istnienie obcych. Czas nie działa jednak na jego korzyść. Z biegiem lat pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących prawdomówności brodatego Szwajcara, który twierdzi, że jest w kontakcie z kosmitami z Plejat. Ale przypadek Majera to nie tylko fotografie to także inne domniemane dowody w postaci próbek pozaziemskich metali, nagrań dźwiękowych i proroctw przekazywanych mu przez przybyszów z kosmosu. Mimo tych argumentów mających poświadczać o prawdziwości doświadczeń Majera, pojawiło się w jego przypadku wiele kontrowersji, które wskazały, że wiele w jego historii opiera się na niedopowiedzeniach lub z góry przyjętych założeniach. Dziś pora wyjaśnić kwestie próbek metali, jakie przekazać mieli Majerowi Plejadanie. Jednym z czołowych twierdzeń wysuwanych przez zwolenników prawdziwości kontaktów Majera z innoplanetanami jest to odnoszące się do próbek metali, które posiadać mają niezwykłe właściwości, jakie otrzymał od swych pozaziemskich przyjaciół. Według Majera są to twory pozaziemskiej myśli technicznej, jednakże przyglądając się historii próbek Majera, dojść można do wniosku, że analiza nie była w tym przypadku profesjonalnie przeprowadzona, zaś z punktu widzenia fizyki nie mogą istnieć metale mające takie właściwości, o jakich mówią jego zwolennicy. Choć w tym przypadku należy skupić się na wszystkich dostępnych w tym temacie informacjach, zwróćmy uwagę na trzy następujące przykłady. Pierwszy pochodzi z wydanej w 1983 roku książki pod tytułem UFO – Kontakt z Plejad, wydanej 4 lata później książki Lata Świetlne, badając pozaziemskie doświadczenia Edwarda Mayera oraz wydanej w 2001 roku pozycji And Yet They Fly. We wszystkich z nich pada oświadczenie o badaniach przeprowadzonych przez chemika Marcela Vogela, który przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego badać miał materiał uzyskany od Mayera. Wszędzie także napotkamy na informacje, iż Vogel odkryć miał rzadko występujący na Ziemi pierwiastek tul. Zaś w książkach z 1987 i 2001 roku zawarte jest twierdzenie mówiące o odkryciu niezwykłej mieszaniny niemalże wszystkich pierwiastków z tablicy okresowej. Każdy pierwiastek był połączony z innymi, choć w jakiś sposób zachowywał swoje właściwości. Oto cytat z książki Kontakt z Plejad. Następnym wyzwaniem było znalezienie eksperta od mikroskopów optycznych i elektronowych, który obeznany jest także z naukową wiedzą o kryształach i metalurgii. Poszukiwania były trudne, jednakże ostatecznie znaleziono człowieka z wybitnymi kwalifikacjami – Marcela Vogela, specjalisty z jednego z głównych centrów badań przemysłowych. Pod koniec 1979 roku i po miesiącach prac nad próbkami – Wogel zgodził się podsumować wyniki swych prac, publikując raporty z laboratorium nagrane na wideo. Oto kilka najważniejszych i udokumentowanych oświadczeń. Pojawiają się tam struktury wewnątrz struktur, które jak widać są bardzo niezwykłe. Na mniejszym powiększeniu widać jedynie metaliczną powierzchnię, jednakże teraz, po dalszym powiększeniu, widać strukturę, która składa się z nachodzących na siebie warstw. Istnieją struktury w strukturach. To bardzo ekscytujące i interesujące. Głównym składnikiem, jaki tu występuje, jest rzadki na ziemi metal o nazwie Tul, co jest zupełnie nieoczekiwanym odkryciem. Na stronach wydanej w 1987 roku książki Lata Świetlne, badając pozaziemskie doświadczenia Edwarda Mayera, czytamy z kolei. Nim złotawo-srebrny trójkąt zniknął w czasie przebywania u Marcela Vogela, Naukowcy z IBM umieścili próbkę pod wartym ćwierć miliona dolarów mikroskopem elektronowym, a wyniki zarejestrowali na taśmie. Niewielka próbka zawierała w sobie czyste srebro, bardzo czysty glin, potas, wapń, chrom, miedź, brom, chlor, siarkę oraz krzem. Jeden z obszarów charakteryzował się niezwykłą złożonością, bowiem w jego skład wchodziły niemalże wszystkie pierwiastki tablicy okresowej. Wszystkie niezwykle czyste. Jest to niezwykła kombinacja, jednak nie mogę w żaden sposób potwierdzić, że świadczy to o jej pozaziemskim pochodzeniu, miał powiedzieć Wogel. Jednak Wogela, bardziej niż liczba pierwiastków, zadziwiła czystość, w jakiej występują. Każdy z pierwiastków był również połączony z innymi, ale mimo to w jakiś sposób zachowywał nadal swoje właściwości. To niesamowite, jeśli przypatrzymy się rozmieszczeniu metali, mówi wogel. Każda powierzchnia jest niezwykle czysta, ale nie zachodzą one na siebie. Mamy tu razem kombinację metali i niemetali upchanych bardzo ciasno. Nie wiem, czy nawet ktoś kiedykolwiek myślał, aby czegoś takiego dokonać. W jednym punkcie próbki odnalazł on dwa równoległe rowki, precyzyjnie wykonane w metalu, ale jeszcze bardziej zaskakujące było dla naukowca odkrycie w tym miejscu rzadkiego metalu, jakim jest dól. To zupełnie niespodziewane, dodaje Wogel. Tul został uzyskany w czystym stanie i to w niewielkiej ilości dopiero w czasie II wojny światowej, jako produkt prac nad energią atomową. Jest niezwykle drogi, znacznie droższy niż platyna. Powiększając próbkę dalej, Vogel ujrzał rzeczy, jakich wcześniej nie widział. Ukazało się tam wiele nowych rzeczy. Istnieją tam struktury wewnątrz struktur, co jest bardzo niezwykłe. Na słabszym powiększeniu widać jedynie metaliczną powłokę, jednak teraz można dostrzec strukturę złożoną z różnych typów nachodzących na siebie warstw. To niezwykłe. Vogel przeglądał się metalowi coraz dokładniej, aż odkrył, iż przekazana mu próbka Majera ma zarówno właściwości metalu, jak i kryształu. W książce And Yet They Fly, gdzie powtórzono przytoczone wyżej słowa Vogela, czytamy już, że w wywiadzie z Yun Ichiyaoi z Japonii dr Vogel powiedział następującą rzecz. Nie potrafię wyjaśnić próbkę, jakiego metalu posiadałem. Jako naukowiec nie potrafię tego wyjaśnić. Nie wiem o żadnych metodach stosowanych na naszej planecie, jakimi moglibyśmy stworzyć coś takiego. Na samym początku zastanówmy się nad tym, czy badanie mikroskopem elektronowym skaningowym może być wykorzystane do określania składu próbki metalu. Nawet przy większym niż użyte przez Wogela powiększeniu niemożliwe jest dostrzeżenie atomowej czy elementarnej struktury obiektu. Co więcej, niezależnie od zastosowanego powiększenia, obserwacja pod mikroskopem nie pomoże nam ustalić składu próbki. Aby to ustalić, trzeba przeprowadzić badanie chromatografii gazowej, GCMS, używanej m.in. w przypadkach badania składu leków, analizy środowiska, czy też analizy próbek o nieznanym składzie. W końcu pojawiły się też ciekawe informacje o osobie doktora Vogela. Jak wspomniano wcześniej, nie był on metalurgiem, a chemikiem. W wyniku tego nie miał wystarczających kwalifikacji, aby przeprowadzić metalurgiczną analizę próbek Majera. Chemik odpowiedzialny jest za analizę chemiczną. Jednakże osobą zajmującą się badaniem metali i ich właściwości, także na poziomie atomowym, jest metalurg. Jak się okazało, analiza dokonana przez profesjonalnego metalurga wykazała co innego, o czym nie często wspominają entuzjaści Majera. Na stronie 214. książki And Yet They Fly Odnajdujemy następujące informacje. Metallurgs University of Arizona przebadał jedną z próbek metali twierdząc, że jest to próbka metalu, z jakiego robi się garnki lub też tani stop używany do produkcji metalowych żołnierzyków. Fragment filmu z 1993 roku pod tytułem Kontakt, badanie doświadczeń pozaziemskich Edwarda Mayera wskazuje nam na kolejną kwestię. Lektor mówi Stevens bierze próbki metali, które mają być zbadane przy użyciu spektrometrii na określenie ich składu. Wstępne badania zostały wykonane w Szwajcarii. Wskazuje to na to, że mamy tu do czynienia ze srebrem, a tutaj mamy troszkę miedzi. Niewielką jej ilość. Na chwilę obecną wygląda, że to wszystko. Wendell Stevens pyta. To duże pasmo to srebro? Analityk odpowiada tak. Pierwotnie analiza próbki dokonana przez wykwalifikowanego metalurga przy użyciu spektrometrii ujawniła zatem, że jest to nic więcej jak zwyczajny stop srebra z miedzią. Dopiero po tak rozczarowującym wyniku próbka przesłana została do Marcela Vogela, który odkrył jej niezwykły skład przy użyciu mikroskopu elektronowego. Wiemy już jednakże, że określenie składu próbki niezależnie od zastosowanego powiększenia jest po prostu niemożliwe. Ponadto wszelkie naukowe stwierdzenia muszą być opublikowane w specjalistycznych magazynach, i ponowione przez inne osoby lub laboratoria. W przypadku odkrycia Vogela nie zastosowano się do tych kroków i twierdzenia nie zostały ani opublikowane, ani zweryfikowane przez inne niezależne ośrodki. Ostatecznie, jeśli istnieje materiał, w którym zgromadzona jest niemalże cała tablica okresowa pierwiastków, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest on radioaktywny i z tego powodu niezwykle niebezpieczny. Po pierwsze, oczywiście trudno uwierzyć, aby taki stop mógł rzeczywiście istnieć. Przez szereg następnych lat Billy Mayer twierdził, że próbki metali dostarczone mu w czasie kontaktów z kosmitami albo zaginęły, albo zostały skradzione. Po przekazaniu ich Wendellowi Stevensowi, który z kolei dał je Vogelowi, miały one zniknąć z laboratorium IBM, aby nikt nie mógł ich już badać. Jednakże w 2004 roku Michael Horn, reprezentant Mayera w USA, Orzekł, że Majer wciąż je posiada. Co więcej, Horns zobowiązał się poprosić Szwajcara o jedną z nich w celu wykonania niezależnej analizy. Środowiska naukowe wciąż czekają. Źródło Independent Investigation Group, iigwest.org Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios Kart historii Prawda o Billy Majerze. Część druga Zdjęcia plejadanek Choć Edward Mayer znany jest głównie ze swych zdjęć przedstawiających statki kosmiczne Plejadan, zaprezentował on również fotografie mające przedstawiać istoty się z nim kontaktujące. I choć do dziś prezentuje się je jako zdjęcia kosmitek, prawda o nich nie jest już tak nieziemska. Choć przez kilkanaście lat były one rozpowszechniane jako fotografie przedstawiające plejadanki o imieniu Asket i Nera, niechlubna prawda zaczęła wychodzić na jaw, gdy jedna z osób zorientowała się, że Mayer rozpowszechnia jej zdjęcie jako istotę pozaziemską z kosmosu D.A.L. W wydanej w 1983 roku książce pod tytułem UFO – Kontakt z Plejad, tom drugi, znajduje się zdjęcie dwóch kobiet. Podpis pod nim mówi nam... Fotografia ta przez niektórych była błędnie brana za zdjęcie z imiasy. Problem ten rozpoczął się w 1975 roku, kiedy pojawiły się na ten temat pierwsze artykuły autorstwa mniej poinformowanych osób i często pomyłki mają miejsce i dziś. Okazuje się, że Edward Billy Mayer Uzyskał nie tylko niezwykłe zdjęcia statków kontaktujących się z nim istot pozaziemskich, ale też przywilej sfotografowania ich pasażerów, co wydaje się być normalną koleją rzeczy w przypadku tak zaawansowanej formy kontaktu. Jak się dowiadujemy, nie przedstawiają one jednak słynnej plejedańskiej kosmonautki o imieniu Zemiasy. Większość jego kosmicznych przyjaciół nosi imiona starożytnych ziemskich bogów, jak Ptah, która stała się najbardziej znaną ze wszystkich postaci odwiedzających Majera. I choć nie jest to ona, dalsze wyjaśnienia podane w książce wskazują nam na być może jeszcze bardziej niezwykłą postać. Dalszy fragment opisu zdjęcia mówi To fotografia Asket, kosmonautki ze wszechświata D.A.L., która skontaktowała się z Majerem podczas jego pobytu w Indiach, w 1964 roku, aby przygotować go na kontakty z plejadanami, które rozpoczęły się 11 lat później. W wydanej w 1991 roku w języku niemieckim książce poświęconej Majerowi pojawia się to samo zdjęcie, choć lepszej jakości. Istnieje również trzecia wersja zdjęcia mającego przedstawiać domniemanych kosmicznych przyjaciół Majera, gdzie obok Asket pojawia się jeszcze jedna kosmitka o imieniu Nera. Prawda o tym, co rzeczywiście przedstawiają te fotografie jest jednak zupełnie inna. Osoba, która prezentowana jest jako Asket, to tak naprawdę zupełnie ziemska piosenkarka i tancerka Michelle de la Fave, która w okresie od 1969 do 1973 roku występowała w amerykańskim programie telewizyjnym pod tytułem Dean Martin Variety Show. Michelle, która występuje po dziś dzień, po raz pierwszy zorientowała się, że jej fotografie przedstawiane są przez Majera jako zdjęcie kosmicki, Dopiero w 2007 roku. Z kolei Nere, która miała być według zwolenników Majera towarzyszącą jej kosmitką, De la Fave, identyfikuje jako Susan Land, która również występowała w programie w tym samym okresie. Sama zainteresowana tak odniosła się do sytuacji, w której przedstawiono ją jako kosmitkę. Zdjęcie to wykonano około 1971 roku, co poznaje po fryzurze. Mówi De La Fave. To zdumiewające, że wybrał właśnie to i chyba wykonał je w czasie, gdy program nadawany był w Europie. Nie chcę, aby ktokolwiek uważał, że przyczyniam się do powstawania problemów, ale chcę powiedzieć prawdę o tych zdjęciach. Po prostu rozpoznałam się na nich, jak zrobiłby każdy. Po tym, jak całe nieporozumienie wyszło na jaw, w edycji książki And Yet Day Fly pojawia się zupełnie nowe wyjaśnienie dotyczące zdjęć kosmitek. Mayer wyjaśniał nieporozumienie w swoim stylu, zrzucając odpowiedzialność na nieuchwytnych i szkodzących mu w szerzeniu prawdy ludzi w czerni. Mayer mówił, niestety w czasie moich rozmów z Ptachem przekazał mi on, że dwie kobiety pokazane na zdjęciach to nie Asket Ginera pochodzące ze Wszechświata D.A.L., ale ich dwie amerykańskie sobowtórki. Zdjęcia te są fałszerstwami i zostały rozpowszechnione na rozkaz i we współpracy z ludźmi w czerni. Dlaczego jednak tak szybko zmienił on zdanie? Być może nie dało się już tego ukryć, wraz z tym, jak w latach 90 zaczęły pojawiać się reedycje programu Dean Martin Show na wideo. Lee Elders Jeden z badaczy przypadku Majera, zapytany o sprawę, która wzięła swój początek w publikacji z 1983 roku, mówi Bili dostarczył materiał, który był analizowany. Wciąż posiadam listę od niego, gdzie przyznaje, że jest podekscytowany. Daliśmy mu kilkaset egzemplarzy tej książki. Wciąż mam też inne listy, gdzie pisze, że zarówno Plejadanie, jak i on sam są bardzo szczęśliwi z jej wydania. Przez co najmniej 18 lat od 1983 do 2001 roku fotografie mające przedstawiać Asket i Nere były promowane i wielokrotnie publikowane jako dowody na pozaziemskie kontakty Majera. Jednak w 2001 roku zaszła nagła zmiana określająca je jako wstrętne fałszerstwa i miękka zmiana stanowiska wiążąca się z tym, że rzekoma Gosmitka rozpoznała się na zdjęciu. Źródło Independent Investigation Group iigwest.org. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl. Czytał Ivelios. Skart historii. Prawda o Billim Majerze część trzecia. Fotografie UFO. Historia Bielego Majera dotycząca jego kontaktów z istotami pozaziemskimi wspierana jest rozlicznymi dowodami, z których najbardziej znane i rozpowszechnione są słynne fotografie, które według jego zwolenników są niemożliwe do podrobienia nawet dziś, a sam Majer nie mógł ich sfałszować przy użyciu metod sprzed kilku dekad. Mimo to nie jest to zawsze prawda, na wielu zdjęciach Majera odkryto interesujące szczegóły które wskazywały, że jednak nie był on do końca uczciwy i często do swych celów naginał prawdę. Jedne z najbardziej znanych zdjęć wykonanych przez szwajcarskiego kontaktowca Eduarda Bilego Mayera przedstawiać mają znacznej wielkości statek Plejadan, istot, z którymi się on kontaktuje, nazywanych czasem także Plejaranami, wykorzystywany do podróży międzygwiezdnych. Wydaje się jednak, że ów statek kosmiczny wykonany został z całkiem prozaicznych materiałów, o czym za moment się przekonamy. Billy Mayer na swych fotografiach uwiecznił kilka różnych rodzajów statków kosmicznych. Jeden z nich, z racji podobieństwa do piętrowego ciasta, nazwany został UFO-tortem. Zarówno sam Mayer, jak i jego zwolennicy twierdzili, że obiekt ten miał co najmniej 3 metry średnicy. Jego kilka najsłynniejszych ujęć ukazuje pokryty guzami latający spodek w pobliżu budynku, w sposób charakterystyczny dla innych spotków majera okrążające drzewo, jak i uchwycone od spodu w czasie unoszenia się nad samochodem. Mimo wszystko wiele osób wskazało nastomiewający fakt, mówiący, że są w stanie zidentyfikować poszczególne części składowe, z których został wykonany statek Plejadan, który jest w rzeczywistości wykonanym przez majera lub jego współpracowników modelem. Zacznijmy od środkowej części charakterystycznego obiektu która jest bardzo wyraźna i posiada na sobie trzy charakterystyczne zarysowane pasy. Na drugim z pasków, licząc od góry, znajduje się także coś, co przypomina niewielką wypustkę lub uchwyt. Ów niewielki element sprawił, że wiele osób zaczęło dopatrywać się w nim przedmiotu zupełnie ziemskiego pochodzenia, a mówiąc dokładniej, w jego pojemnika wyprodukowanego przez firmę Harco Star Drums Limited. Czy rzeczywiście Majer wykorzystał wieko do stworzenia modelu statku? Jeśli przyjrzymy się wspomnianemu Deklowi, zauważymy, że również posiada on na brzegu te same charakterystyczne paski co statek kosmiczny. Co więcej, we wspomnianym miejscu, to jest na drugim pasku od góry, znajdują się charakterystyczne uchwyty. Wieko opatrzone jest jeszcze metalową klamrą, którą jednak można zdjąć. Skąd tak wielkie podobieństwo elementu statku kosmicznego do wieka pojemników firmy Hargostar Universal Container? Idąc tym tropem musimy zapytać, czy Majer miał dostęp do tego typu pojemników. Okazuje się, że tak. Istnieją fotografie FIGU, organizacji założonej przez Majera, na których widać te pojemniki rozstawione w magazynie. Osobą na zdjęciu, która trzyma jedno z wiek jest niejaki film McCainy. jeśli do stworzenia modelu wykorzystano wieko beczki. Zdjęcie to może uwidaczniać nam, jak prezentował się rozmiar modelu oryginalnego UFO tortu, w porównaniu do dorosłego mężczyzny. Same pojemniki produkowane były w czterech różnych wersjach o różnej średnicy. Przyglądając się zdjęciom Majera, dochodzimy do wniosku, że wykorzystał on dekle pojemników o średnicy 394 lub 471 mm. W połowie lat 90. ubiegłego wieku Majer stanął oko w oko z wyjaśnieniem dotyczącym charakterystycznego elementu sfotografowanego zeń statku. Na oskarżenia, iż do jego budowy wykorzystał dekiel pojemnika, odpowiedział w ten sposób we fragmencie raportu z kontaktu numer 254 z 28 listopada 1995 roku. Ptach, jeden z plejadan kontaktujących się z Majerem, mówi... Od lat dwudziestych XX wieku pracujemy na maszynach latających, które ty nazwałeś statkiem-tortem, jednakże na Ziemi wykorzystywaliśmy je tylko do końca lat siedemdziesiątych. Ten szczególny rodzaj pojazdu zaprojektowany został specjalnie dla warunków Ziemi i z tego powodu chcieliśmy przekazać wszystkie niezbędne dane dotyczące jego kształtu ziemskim naukowcom w formie telepatycznych impulsów, aby pomóc im w stworzeniu ziemskich latających dysków. Impulsy telepatyczne były kierowane przede wszystkim do technologów zajmujących się podróżami w kosmosie, jak ich nazwałem. W skład tej grupy wchodzili głównie niemieccy inżynierowie, którym przekazaliśmy plany dotyczące kształtu kadłuba wraz z kilkoma technicznymi szczegółami. Owi niemieccy naukowcy zbudowali eksperymentalne jednostki przy pomocy tych planów, a następnie wykonali coś, co przypominało w pełni sprawne latające dyski. Zgodnie z naszymi ówczesnymi motywami, dyski te miały być użyte w siłach powietrznych w celu osiągnięcia światowego pokoju. Jednakże polityczne machinacje wszystko zniszczyły, a wykorzystanie tych maszyn w celach wojennych zmusiło nas do zaprzestania komunikacji z niemieckimi naukowcami. Co więcej, rozwój wydarzeń zmusił nas do zarzucenia planów. Mimo to przetrwały ich pewne kopie, bo nie byliśmy w stanie dotrzeć do wszystkich. W ten sposób powstał problem, bowiem pozostałe egzemplarze były niekompletne. Zaginęły z biegiem czasu szczegóły dotyczące górnej i dolnej części obiektu. Na rysunkach przetrwały tylko wizerunki zewnętrznej krawędzi obiektu i pojawiły się one z powrotem w 1965 roku. Stało się to bez naszej wiedzy, bowiem uznaliśmy, że bezużyteczne rysunki nie powinny nas interesować. Jak mówiłeś, niektórzy z nas uświadomili sobie, że istnieją wieka dużych pojemników, które zawierają pewne podobieństwo do tych struktur. A ponieważ dostarczyłeś nam jedno z nich, byliśmy w stanie porównać wieko ze szczegółami konstrukcyjnymi maszyn latających. My również zauważyliśmy zdumiewające podobieństwo i zaczęliśmy przeglądać się tej sprawie. Dokładnie spadaliśmy całą sytuację, odkrywając, że odkryte ponownie rysunki konstrukcyjne statków kosmicznych wykorzystano do produkcji wiek. Były one zupełnie inne od tych, jakie tworzono do tej pory. Zwykle tworzono wieka z jedną linią, ale nigdy w kształtach, które można uznać za futurystyczne lub skomplikowane. Tak, trzy paski na wieku to już technologia w pełni kosmiczna. Wydaje się, że Mayer próbuje zwrócić uwagę na to, że podobieństwo między pokrywą pojemnika a UFO nie jest przypadkowe. Stąd też cały żenujący opis sytuacji, gdzie wysoce rozwinięci kosmici deliberują nad rówkowaną pokrywą beczki, porównując ją do modelu statku kosmicznego. Pracownicy Harkostar mieli bowiem natrafić na ślady modeli UFO dostarczonych niemieckim inżynierom i przy jego pomocy stworzyć dekiel beczki. Co więcej, Mayer próbuje połączyć swój przypadek z inną kontrowersyjną teorią ufologiczną mówiącą o niemieckich latających dyskach ale Majer i Plejadanie potrafią znaleźć odpowiedź na wszystko. Analizując wizerunek obiektu, przyjrzyjmy się następnie jego górnej części statku. Istniejąca niegdyś, ale dziś już nieaktywna, turecka strona internetowa wskazywała na dwa inne zidentyfikowane elementy charakterystycznego obiektu. Niektórzy ludzie sugerowali, że główna sekcja UFO, a mówiąc dokładniej pas położony najbardziej na górze, wykonana została z bransoletki, Jednakże Turcy ustalili, że stworzono ją z czegoś w rodzaju pojemnika lub podstawki. Znajdujące się poniżej i wyglądające na osiężne elementy uznano za ciężarki do dywanów lub elementy stosowane do podwieszania półek. Na jednym ze zdjęć, gdzie UFO-tort eksponowany jest w pobliżu budynku, widać kolejną, trudną do ominięcia usterkę. Pojazd mianowicie zaczął się rozklejać lub rozpadać, co dobrze widać na zbliżeniu. Nieco problemów sprawiało dawniej oszacowanie rozmiaru licznych kul umieszczonych na kadłubie obiektu, jednakże do ich stworzenia wykorzystano najprawdopodobniej srebrzyste plastikowe ozdoby choinkowe. Jeszcze jeden ważny aspekt w analizie zdjęcia stanowi jego spodnia część widoczna na zdjęciu, na którym obiekt zawisł w pobliżu samochodu. Wygląd tej sekcji obiektu odpowiada pokrywie garnka do gotowania ciśnieniowego. Trudno tu o jednoznaczną ocenę modelu, jaki mógł wykorzystać Majer, jednakże tego typu urządzenia produkowane są w podobny sposób. Dziura znajdująca się przy krawędzi obiektu może stanowić wylot powietrza, Zaś druga stanowi część mocowania rączki do pokrywy. Obok wszystkich tych spekulacji na temat powstania modelu tego specyficznego obiektu, ważną wskazówkę stanowią relacje byłej żony Majera, Kaliopę, która wyznała, że UFO tort powstał z pokrywy pojemnika i urządzeń kuchennych. Przyglądając się zdjęciom, na których widnieje omawiany model UFO, natrafić możemy na inne interesujące szczegóły. Na fotografii, gdzie pojawia się on obok budynku z ośnieżonym dachem, widać, że UFO stoi na czymś w rodzaju stołowej platformy, którą widać lepiej u dołu po zmianie kontrastu i jasności oryginalnego zdjęcia. Podsumowując ten przypadek możemy powiedzieć, że według niektórych zdjęcia Majera przedstawiające UFO-tort są dowodem na istnienie statków przybywających na Ziemię z innych światów czy nawet wymiarów. Jednakże, aby wysuwać podobne wnioski, należy najpierw wyeliminować wszystkie inne wyjaśnienia. Zasada nazywana brzytwą Okama mówi, że najlepsze jest zwykle najprostsze wyjaśnienie. A jak jest w tym przypadku? Niektórym łatwiej zaakceptować wersję mówiącą, że to pozaziemski obiekt, który przybył pewnego dnia do Billiego Majera. Jednakże inni są bardziej skłonni, aby dać wiarę w to, że skompromitowany Szwajcar stworzył z dostępnych mu części nie do końca doskonały model. Wraz z tym, jak uwidacznia się pewne zależności i nieścisłości, nie trudno przyznać rację drugiej z możliwości. Wiele za zdjęć i filmów Majera przedstawia rzekome statki pozaziemian unoszące się w pobliżu drzew. Przyglądając im się jednak dokładnie, dojść możemy do wniosku, że do ich wykonania Majer wykorzystał albo niewielkie drzewko, albo nawet model drzewa. Mayer fotografował różne modele pojazdów obcych w różnym otoczeniu. Przyglądając się trzem przykładom zdjęć lub kadrów z archiwum Majera, zdjęcia i fragmenty filmu z 1975 roku oraz fotografii z 1981 roku, a dokładnie mówiąc przedstawionym na nich zdjęciom, zauważyć możemy w nich niebywałe podobieństwo. Po pierwsze, w prawym górnym rogu drzewa widać charakterystyczny ubytek, poniżej którego znajduje się inny charakterystyczny element w postaci trójkątnego wybrzuszenia. W przypadku nagrania jakość jest jednak zbyt słaba, aby mówić o innych szczegółach, ale dwa zdjęcia wskazują nam jeszcze na jeden charakterystyczny element powiązany z układem dolnych gałęzi i podobnym kształtem pnia. Być może kosmici bardzo polubili to drzewo, jednak jaka tajemnica może kryć się za tymi szczegółami? Mayer wykonywał swoje fotografie w różnych miejscach swego kraju. Zdjęcie z 1975 roku zostało wykonane w Wecikon, zaś zdjęcie z 1981 roku w Hinwil. Nikt nie pamięta skąd pochodzi nagranie z 1975 roku, jednak prawdopodobnie nie jest to żadna z poprzednich lokalizacji. Wecikon i Hinwil są oddalone od siebie o około 4 km i z tego co wiemy o świecie trudno uznać, aby rozwinięte w pełni drzewa były w stanie podnieść się i poruszać między tymi dwoma miejscowościami. Na jeszcze jednym zdjęciu, które pokazywać ma miejsce, gdzie Majer wykonywał słynną fotografię z 1975 roku, nie widać jednak charakterystycznego samotnego drzewa. Co więcej, właściciele gospodarstwa widocznego w tle stwierdzili, że nigdy takiego drzewa tam nie było. Majer miał jednakże gotowe wyjaśnienie. Kiedy Majer zapytał istoty, z którą się kontaktuje, co stało się z drzewem, ta odpowiedziała mu, że zmieniło się ono w czasie. Zamiast powiedziała mu, że kosmici usunęli z pamięci właścicieli posesji, wszystkie wspomnienia dotyczące tego szczególnego drzewa. Analiza obiektu sfotografowanego w 1981 roku wykazała, że szerokość bazy obiektu mierzy od 15 do 18 cm, sądząc po rozmiarach wymienionego w pierwszej sekcji wieka pojemnika, którego użyto do stworzenia modelu. Jeśli Majer wykorzystał wieko o średnicy prawie 40 cm, widoczne na zdjęciu drzewo mierzy około 60 cm wysokości. Przy czym, jeśli wykorzystał model o średnicy 18,5 cala, wysokość drzewa wynosi około 72 cm. Rozmiary te pasują do rozmiarów stołowych drzewek świątecznych. Wydaje się, że ten sam model drzewa wykorzystywany był przy różnego rodzaju zdjęciach i filmach, bowiem zawsze posiada ono te same cechy i rozmiar, nawet mimo upływu lat. Choć fotografie Majer wykonywał rzekomo w różnych miejscach, nie ma dowodów na to, że istnieją drzewa, przy których fotografował swe obiekty UFO. Oficjalne wytłumaczenie mówiące, że Plejadanie wymazywali pamięć o roślinach z umysłów ich właścicieli, jest raczej trudne do zaakceptowania. Mayer posiada także w swoich archiwach zdjęcia ognistych lub iskrzących obiektów, jednak i w tym przypadku pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące tego, czy jest to prawdziwy pozaziemski statek, czy może paląca się wełna stalowa. W filmie Michaela Horna pod tytułem Cicha rewolucja prawdy w 39 minucie padają słowa o tym, jak powstały te zdjęcia. Guido Moisbrugger opisuje czerwony wielki dysk z ognistym deszczem, który z niego spadał. Jednakże na powiększonym zdjęciu wyraźnie widać człowieka stojącego pośrodku ognistego pierścienia z ręką wzniesioną ponad głowę. Wydaje się, że w celu stworzenia podobnego widowiska nie trzeba wcale kontaktować się z kosmitami. Nie są wymagane również tutaj efekty specjalne. Aby stworzyć ognisty dysk wypluwający deszcz ognia należy wziąć trochę wełny stalowej i umieścić ją w metalowym pojemniku z przymocowaną liną lub łańcuchem. Wełna stalowa jest łatwopalna, a podobny efekt uzyskać można z obracania nad głową pojemnika, z którego wylatuje morze ognia i iskier. Trzeba pamiętać tylko, aby nikt nie stał w pobliżu. Nawet kosmita. Choć Michael Horn zaprzeczył, że zdjęcie powstało w taki sposób i że pośrodku ognistego pierścienia wcale nie ma człowieka, choć widać go na fotografii zaprezentowanej w filmie, Następnie stwierdził, że osobą tą jest Majer, który na wyciągniętej ręce trzyma mikrofon, którym rejestruje odgłosy statku. Horn dodał również, że wersja o wełnie stalowej nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bowiem na zdjęciu pod rzekomym Majerem nie widać upadających iskier. Nie jest to do końca prawda i widać to po baczniejszej analizie fotografii. Jest to kolejny z przykładów ukazujący nam, że Majer najprawdopodobniej nie spodziewał się, że inni mogą domyślić się, w jaki sposób stworzył on swoje zdjęcia mające stanowić dowód na kontakt z kosmitami. Artykuł oparty o pracę członków Independent Investigation Group iigwest.org Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios